Tu było się no, no. Bo tu były konie. Widać. Tu trochę szkieł hafagic wyznasz? Kiedyś mieszkało pewnie. Takie płytki małe tak? Tu stały, tam kasztaniły. jak się? Panie Pani? nie właś tam, nie właź spadniesz, rozbierz głowę ale tata ci pozwoli tam chodzić? no bo w ogóle to nie wolno ci tam poszedłeś bo spadniesz, rozbierz tu głowę